Wydawnictwo Insignis ostatnimi czasy szaleje mocno. Zasypuje nas naprawdę stałą dostawą książek z uniwersum Metro. Ledwo człowiek zdąży przeczytać poprzednią, a już wyskakują nam z kolejną. I achromatopsja jest też takim tytułem, którego nie spodziewałem się, który pojawił się nagle. Jest to kolejna polska książka z Uniwersum Metro. Po Pawle Majce i Robercie Schmidcie, do grona pisarzy, którzy w naszym kraju rozbudowują ten świat, dołączył Artur Chmielewski. No i po Krakowie i po Wrocławiu dostajemy w końcu książkę z uniwersum Metro 2033, której akcja rozgrywa się faktycznie w metrze, przynajmniej częściowo, ale o tym za chwilę, ponieważ jest to pierwsza książka, której akcja osadzona jest w Warszawie. Na samym wstępie warto powiedzieć dwa zdania o historii tej książki, ponieważ... To już na starcie nie nastawiało mnie najlepiej. Książka Achromatopsja była już od jakiegoś czasu dostępna w necie w, w formie e-booka, była wydana w self-publishingu, była krótsza, no i w opisie było podane, że jest właśnie wzorowana w pewnym sensie na książkach w stylu metra 2033. Miała swoją inną okładkę, pewnie możecie ją jeszcze wygooglować, bo informacje o tej książce przynajmniej na portalu lubimyczytać.pl już chyba zniknęły, już tylko jest chyba dostępna ta nowa wersja. No i to była pierwsza rzecz, która nie nastawiała mnie najlepiej, bo wiecie, no Uniwersum Metro i Warszawa, no to oczekujemy, że będzie to z pompą, a dostajemy książkę wydaną gdzieś samodzielnie w internecie. Przy czym, ja nie chcę mówić też, że to jest źle, no bo... Kurczę, to nie jest też nic y, jakoś wyjątkowego y, w sensie negatywnym w tym uniwersum, no bo przecież masa pisarzy piszących do tego cyklu wydaje książki w internecie, publikuje swoje teksty w internecie. no Sam Dmitry Głukowski publikował swoje książki najpierw w internecie, a dopiero potem w wersji papierowej, ale to był jeden z elementów, które już... Y, na starcie trochę mnie niepokoiły. Druga rzecz to tytuł, achromatopsja, sugeruje... No, jak dla mnie przynajmniej sugerowało to mm, trochę może przerost formy nad treścią no, Wybranie jakiegoś wyrazu, który jest no, bardzo raczej niepopularną chyba chorobą, a do tego sam wyraz trudny do zapamiętania, no myślę, że większość czytelników nie miała styczności z tą chorobą, następnie w, w internecie pojawiły się filmiki, w których sam autor zachęcał do zakupu książki opowiadał o tej książce, ja zawsze bardzo coś takiego cenię i, i bardzo się cieszę jak coś takiego wychodzi, zarówno e, jeśli promuje to wydawca, jak i nawet sam autor, bo uważam, że sam autor też powinien swoją książkę promować i ogromny plus za to, ale sposób w jaki Artur Chmielewski opowiadał o tej książce, taki niby zabawny, ale wiecie, no nie powiedział, napisałem książkę, tylko ubrał to w mnóstwo innych słów. Wstukiwałem dużo literek w, różnym, w różnej kolejności, w różnych kombinacjach, aż powstał długi, długi tekst, potem do Dopisałem jeszcze trochę literek, wydawcy spodobały się te literki, najwyraźniej lubimy te same literki, cytuję całkowicie z pamięci, widziałem ten filmik tylko raz, ale to kolejna rzecz, która już jakąś tam szpilę niepokoju mi wbijała, że może być przerost formy, no a ostateczną taką kroplą, która przepełniła czarę była narracja, gdy tylko sięgnąłem po tę książkę, to już naprawdę odechciało mi się ją czytać, no bo tak, czego ja najbardziej nie lubię w książkach? W temacie narracji. Nie znoszę narracji w czasie teraźniejszym. Co jest gorsze od narracji w czasie teraźniejszym? Narracja pierwszoosobowa w czasie teraźniejszym. A co jest jeszcze gorsze od tego? Mieszanie sobie różnych, z różnych typów narracji. I tutaj Artur zdecydował się na bramkę numer trzy. Czyli mamy narrację w czasie teraźniejszym, pierwszoosobową, ale mamy też masę opowieści z przeszłości, więc gdy nasz bohater opowiada na przykład podchodzę do tego miejsca, usiadłem na krześle, spojrzałem w niebo, niebo było szare i zaczyna tam snuć historię o tym, jak doszło do tego, że cała okolica jest szara, no to to już normalnie w czasie przeszłym jest opowiadane i takie skoki mamy bardzo częste, a do tego ta książka jest podzielona na dwie części, one są nazwane tomami. Tom pierwszy to jest pasterz, tom drugi to jest owczarnia i y, w tomie pierwszym no, mamy raczej narrację pierwszoosobową w czasie teraźniejszym plus te opowieści, a tom drugi to jest całkowita dowolność. Raz jest to trzecia osoba czas przeszły, raz jest to pierwsza osoba czas teraźniejszy i tak na zmianę, czasami z rozdziału na rozdział. Innym razem są to zapiski z wojny na zasadzie relacji, na zasadzie takich notatek historycznych yy, z tego, co się wydarzyło właśnie w tym 2033 roku. Jeszcze innym razem to jest taki opis yy, normalnie wydarzeń, jakichś tam odzyskanych na podstawie zeznań świadków, i to jest rzecz męcząca. Ja czegoś takiego nie znoszę w książkach. Kolejna rzecz, która jest trochę minusem jak dla mnie, chociaż to jest sprawa dyskusyjna i można by się o to kłócić, to liczba użytych przekleństw. Ja sobie zdaję sprawę, że te przekleństwa powinny się tutaj znaleźć. Chociaż, kurczę, przyzwyczajony jestem, że książki z Uniwersum Metro 2033 są raczej ich pozbawione, ale pamiętam, gdy omawiałem pierwszą książkę polską z tego Uniwersum, to chyba na to narzekałem, że, że jednak no, jest to strasznie nienaturalne, gdy Polacy żyjący po wojnie nuklearnej rozmawiają ze sobą nie przeklinając. No, no Polacy przeklinają, przeklinają bardzo dużo. Sam bardzo dużo przeklinam i ja się zgadzam, że te dialogi, które znajdują się w Achromatopsji, są jak najbardziej naturalne. W taki sposób rozmawialiby ze sobą Polacy żyjący w metrze 20 lat po wojnie atomowej. W taki sposób rozmawiałem dzisiaj w domu, w wielu domach przy obiedzie. Także jest to jak najbardziej naturalne, ale kurczę, to się trochę źle czyta. Ja uważam, że gdyby wyciąć z tej książki naprawdę 70% przekleństw, to nadal byłyby zachowane realie, nadal byłoby to naturalne i powiedzmy normalne dla naszego środowiska, a czytałoby się to trochę lepiej. O czym jest ta książka? Tak jak powiedziałem, jest ona podzielona na dwie części, nie dokładnie w połowie, tak mniej więcej dwie trzecie, jedna trzecia. I ta pierwsza część to jest powieść drogi. Mamy spotkanie w ratuszu, na którym dowiadujemy się, że ludzkość przechwyciła jakąś transmisję, jakieś, jakieś nadane wołanie pomocy no i zostaje wytypowana delegacja, bodajże 12 osób, grupa, która uda się w miejsce skąd została nadana ta transmisja i przez tę pierwszą część oni idą. I idą sobie od jednej lokacji do drugiej idą, zwiedzają, głównie podróżują po powierzchni raczej akcja w dużo mniejszym stopniu, w małym stopniu rozgrywa się pod powierzchnią Warszawy natomiast pod koniec tej pierwszej części tam dochodzi do kilku dość potężnych zwrotów akcji i cała druga część to jest to jest fragment, o którym ja za dużo nie mogę mówić, bo tutaj od spoilera do spoilera bym przeskakiwał Mamy właśnie y, dość potężną, choć szytą grubymi nićmi intrygę. Mamy mnóstwo jakichś spisków, zwrotów akcji, podwójnych agentów, potrójnych agentów, mnóstwo strzelania, akcji, walki, ponieważ tam cała ludzkość Warszawy w zasadzie wyrusza na wielką wojnę i, i, i idzie Tą samą drogą, którą wcześniej szła ta nasza delegacja i zanim w ogóle dotrze w miejsce docelowe, to tam połowa z nich jest wyrżnięta przez mutanty. Mnóstwo walk, mnóstwo strzelania, krwi, zwłok, śmierci. No, Dzieje się tego bardzo dużo, a czy czyta się to dobrze, no to już jest trochę inna kwestia. I tutaj dochodzi kolejna rzecz, taka ja nie wiem, co kierowało autorem, że akurat zdecydował się tak to zrobić, ponieważ kolejna taka, nie wiem, czy to jakieś artystyczne zagranie, yy, celowe udziwnienie książki, główny bohater, który opowiada nam całą tę historię w czasie teraźniejszym, czyli śledzimy to, tak jak on to robi, no to my nic o nim nie wiemy, nic, kompletnie. Nie znamy jego imienia, niczego o nim nie wiemy, on nam relacjonuje to, tak jak narrator, narrator, który bierze udział w tej akcji. Wszyscy bohaterowie zwracają się do siebie imionami, ale do niego nie. Jak do niego się zwracają, to to imię nie pada. My nie wiemy, jak on się nazywa, nic o nim nie wiemy. Jest tam kompletnie nieznaną postacią i niestety przez to też kompletnie obojętną. Pozostali bohaterowie, no w pewnym momencie związujemy się jakoś z nimi, przyzwyczajamy się do nich, ale wtedy Artur ucina ich wątek w połowie, My nie wiemy w zasadzie, kto zginął, kto przeżył, czy ktokolwiek przeżył, czy wszyscy zginęli, czy nikt nie zginął, nic o nich nie wiemy, zapominamy, akcja przeskakuje gdzie indziej, wydarzenia galopują gdzie indziej. Gdy pod koniec wracamy do ich wątków, to tak naprawdę ja miałem tych bohaterów już w tym momencie gdzieś, już chciałem tylko dobrnąć do końca tej książki i czy oni by zginęli, czy by nie zginęli, czy uda im się uciec, czy nie ich los, był dla mnie obojętny. To jest gigantyczny minus tej książki jak dla mnie. Dużym plusem na samym początku był świat przedstawiony. Bardzo spodobała mi się Warszawa opisana przez Artura Chmielewskiego, do bomb atomowych doszły jeszcze jakieś bomby, które rozkładały materię organiczną, przez co wszystkie zwierzęta i roślinność zamieniły się w, w szaro-brązową breję, więc cały ten świat jest szary, tak jak wskazuje nam tytuł, no skąd stąd właśnie ten tytuł i to czuć i to widać, to jest bardzo przygnębiające szary pył, szare budynki rozsypujące się, gdy bohaterowie w pewnym momencie znajdują drzewo, no to jest radość i, i my czujemy to, że że ten, ten, ten punkcik zieleni w tym szarym świecie, to czuć, to widać i to jest plus, to naprawdę wygląda fajnie, to naprawdę wygląda dobrze. Co jest minusem? Minusem jest, że ten świat jest w całkowitej rozsypce, to znaczy to normalnie byłoby plusem, no bo kurczę, czuć naprawdę, że jest źle. Czuć naprawdę, że oni tam żyją w, w rozwalającym się metrze, w zniszczonym świecie, że tutaj nie ma naprawdę na nic nadziei, to czuć, czytając tę książkę, ale to jest Warszawa. No, to powinno mieć potencjał na większą rozbudowę, a ta książka absolutnie tego potencjału nie daje. Moim zdaniem ta książka zamyka nam temat Warszawy, chociaż no, to też jest temat do dyskusji i, i i Rozumiem, że można się z tym nie zgodzić i pewnie bardzo prosto można w ten świat wpisać, w to miasto wpisać jeszcze wiele historii. Natomiast według mnie to nie tylko ten zniszczony, rozwalony, zepsuty, zdruzgotany świat w gruzach nie daje nam zbyt wielu możliwości do popisu, ale też to, w jaki sposób Artur Chmielewski opisał nam powojenną historię. No bo on tak naprawdę te 20 lat, które minęły od wybuchu wojny, on tam je streścił, streścił na zasadzie encyklopedycznej takiej wiedzy. Okej, okay, no teraz to można opisać z punktu widzenia jednej postaci, z punktu widzenia drugiej, trzeciej. Ja się zgadzam, to nadal daje potencjał, ale tak naprawdę my dostaliśmy historię trochę za szybko i zbyt prosto podaną na tacy, a również kolejne lata on streszcza w końcówce. No to też nie zamyka nam absolutnie furtki na, na, na dalszą rozbudowę, szczególnie, że te książki nie mogą dziać się w dalszych latach, więc wszelkie inne historie osadzone w Warszawie będą musiały się dziać w 2033, ale tak naprawdę kolejne 40 lat po 2033 roku my też dostajemy w kilku zdaniach w pigułce. I mnie się to nie do końca podoba. Podsumowując, no raczej dzisiaj narzekałem. Ja nie jestem do końca zadowolony z tej książki. Ja sobie zdaję sprawę, że ta książka ma sporo plusów. Ona nie, nie czytało mi się jej źle. Ona nie odstaje jakoś szalenie mocno poziomem od wielu innych książek z tego uniwersum, a jestem też w stanie zrozumieć, że wiele rzeczy tu się może podobać. Bo chociażby sam klimat, sam świat, to no, to, to... Ja wiem, że to mi zostanie w głowie. I tak jak teraz więcej narzekam niż chwalę po lekturze, tak? Jestem przekonany, że za kilka miesięcy ja będę tę książkę wspominał trochę lepiej, właśnie widząc ten świat w głowie i bardzo możliwe, że będę ją wspominał lepiej niż, niż światy wykreowane przez Majkę czy przez Schmidta, bo tam mam zupełnie inne rzeczy w głowie mi zostały po przeczytaniu tamtych książek, ale będąc na świeżo po lekturze, to ja się cieszę, że tę książkę skończyłem, ja się cieszę, że dobrnąłem do końca i to nie była zbyt przyjemna podróż. E, osobiście raczej nie polecam, chociaż e, jeśli jesteście fanami tego uniwersum, no to tak czy siak przeczytacie. Jeśli lubicie tego typu książki, to pewnie warto zobaczyć, jak e, wpisuje się nasza stolica e, w ten e, globalny projekt książkowy. Jednakże, no, jak dla mnie, jest to jedna e, ze słabszych książek z tego uniwersum. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli pomimo tych słów, które usłyszeliście ode mnie, chcielibyście sięgnąć po achromatopsję, to w tej chwili można ją kupić bardzo tanio w Biedronkach. No i cóż, no polecam Wam, abyście sami przekonali się, kto ma rację, ponieważ w internecie znajdziecie oczywiście również bardzo wiele pozytywnych i również bardzo pozytywnych recenzji. To by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!